Chwała Bogu. Nie wiem jak wy. Myślę, że każdy z osobna tutaj. Yy, ja naprawdę się cieszę, że mogę być wśród braci i sióstr tutaj. Dzięki Bogu za tę możliwość. Chciałbym zaserwować, że tak powiem, ale słowo. Trochę mleka. Wiem, że większość z nas tu obecnych już spożywa pokarm stały. Wielu jest dojrzałych i ugruntowanych, i mleka już nie potrzebuje. Ale. Może czasami też mleka potrzebuję. Tu brat widzę no, miną, dał mi do zrozumienia, że, że może tak być. Będę czytał z Ewangelii Mateusza z szóstego rozdziału. I zanim zacznę czytać te słowa, to powiem taką bardzo prostą myśl. Jako uczniowie Pana Jezusa w tej szkole, w której jesteśmy umieszczeni, powinniśmy odrabiać lekcje. Mamy zadaną lekcję, zadanie do wykonania i jako uczniowie powinniśmy te lekcje odrabiać. I myślę, że tak jak mówię, to, jest, to są takie najbardziej podstawowe z podstawowych kwestii, które już dawno wszyscy powinni mieć przerobione i praktykować to w codziennym życiu. Jeśli tak jest, to dzięki Bogu, jeśli nie, to myślę, że między innymi po to też to będzie czytane tutaj, żeby badać swoje serce, jak, jak wygląda moje życie w świetle tego słowa. Pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego ojca, który jest w niebie. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale Ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa. Aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. A gdy się modlisz, nie bądź jak obudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam Wam... Odbierają swoją nagrodę. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani.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 I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski, Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej, jak obudnicy. Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz. Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz Twój Ojciec, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Ten kto, ten z nas, kto oglądał pana samochodzika, może kojarzy właśnie te słowa Tam skarb twój, gdzie serce twoje. I słuchajcie, ja jako młody chłopak oglądałem ten, ten film. W ogóle nie wiedziałem, o co tam chodzi w tym. W powiedzeniu. Tam z kart idzie serce Twoje. Dzisiaj rozumiem te słowa i to co jest dla nas ważne, cenne, tam w to jest zaangażowane nasze serce. i. Jakby chcę powtarzać yy, tak długo, aż, aż, aż wystarczy, że tak powiem. Yy, może nigdy nie wystarczy. Może ciągle potrzebujemy sobie yy, jakby sprawdzać, badać czy, czy to co yy, powinno być naszym największym skarbem, jest dla nas właśnie najważniejsze. Czy to, co nas motywuje do działania, do, do służenia Bogu, do podobania Mu się, do miłowania braci, sióstr, do miłowania bliźniego, do poświęcania się, czy to wypływa prawdziwie z serca, czy może jakieś inne są powody? Myślę, że na świecie jest cała masa różnych religii. Znaczy, nie myślę, to, to wiemy, tak, ale hmm, taka, taki skrót myślowy: religie powymyślali ludzie. Bo mają w sobie jakąś potrzebę, yy, która właśnie do tego ich yy, popycha, żeby, żeby mieć jakąś religię. Ale jeśli ta religia nie opiera się na Bożym Słowie, jeżeli yy, nie jest oparta o prawdziwą relację z żywym Bogiem, to jest tylko jakimś ludzkim tworem i, i nie ma wartości wiecznej. I to, do czego chciałbym zachęcić po raz kolejny, to do tego, żeby badać swoje serce, patrzeć, czy jest w moim sercu miłość do Boga, czy jest miłość do brata, siostry, czy jest miłość do bliźniego. To w zasadzie na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon. Tak? Kierujmy wzrok na tego, od którego wszystko pochodzi, który jest źródłem, który gdy czegoś nam brakuje, potrzebujemy to możemy przyjść do niego. Także. Przyjdźmy do Boga z naszą wdzięcznością, z naszym dziękczynieniem. Myślę, że w wielu sercach jest, jest to dziękczynienie, które możemy wyrazić słowami, w pieśniach, w modlitwie. I przyjdźmy z naszymi ciężarami, troskami. I Bóg oczekuje tego, że będziemy przychodzić do Niego i traktować Go jako Boga jako Ojca. Amen. Amen. Powstańmy. Dzięki, Ojcze. Tak wielokrotnie jest w moim sercu wdzięczność za kolejny dzień, który dajesz, przeżywać. Dla wielu z nas, dla wielu ludzi na świecie wydaje się to takie oczywiste, że budzimy się i ma, możemy przeżywać kolejny dzień. Ale jeśli dobrze się zastanowimy, to, to to jest Twoja łaska. Ty dałeś nam życie i Ty dajesz nam kolejny dech i dajesz nam kolejny dzień i dzięki Tobie za to. Ojcze, tak się modlę, żeby nasze serca były nakierowane na największy skarb, jakim jesteś Ty, żebyśmy gromadzili sobie skarby w niebie i żeby nasze życie było zadedykowane i nacechowane dobrymi uczynkami wypływającymi z serca, nie obłudnie, nie na pokaz, ale naprawdę z serca, ku Twemu upodobaniu, ku dobru bliźniego i brata siostry. Dziękujemy za możliwość bycia przed Twoim obliczem i bycia w gronie braci i sióstr. Amen. Amen. Dziękujemy, kochana Ojcze, że dajesz nam łaskę, by znowu stanąć przed Tobą w gronie braci i sióstr, aby oddawać Tobie chwałę, aby słuchać rozważać Twoje słowo, wpatrywać się w Twoją mądrość, w światłość. W nadziei, że ty w tych mocy Ducha będziesz nas przemieniał, będziesz nam siebie objawiał, będziesz nas napełniał mądrością, z łaską, jakiej potrzebujemy, by być Twoimi chwalcami właśnie nieodgrym, nie skoncentrowanymi na sobie i ludzkiej chwale, ale szukającymi Twego Królestwa, Twojej chwały. Błogosław, prosimy całego skromnego. Daj nam doświadczać Twojej obecności pośród nas i działania Twojego Świętego Ducha w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Panie Jezus, też chcę Ci podziękować za to, że objawiłeś nam i pokazałeś ten, ten standard, tą postawę, jaką powinniśmy mieć wobec Ciebie i wobec innych ludzi. Chcę Ci, Panie wyznać, że ile myślę, że jest to takie właśnie proste i, i takie do zrobienia, to patrząc na siebie widzę, że jest to tak, tak dalekie od mojej natury ludzkiej. Ustalenie Ciebie z miłości, z bojaźni, bez obłudy, bez kierowania uwagi na siebie, to jest dla mojej natury, pani niemożliwe, ale wiem, że dla Ciebie jest to możliwe. Ty pokazałeś dokładnie taką zależność od Ojca, od Boga i pociągasz nas właśnie do takich postaw, a nie chcę Cię prosić, żebyś nas... Uzdania, pociągał, dawał właśnie tą moc, żebyśmy byli Twoimi prawdziwymi chwalcami, nie ze względu na siebie samych, ale ze względu na Twoją uchwałę. Wiem, Panie, że możesz nas przemieniać w takim kierunku. Proszę Cię, działaj między nami dzisiaj. Amen. Amen. Amen. Amen. Ponownie podobne jest Królestwo Niebies do kupca szukającego pięknych pereł. Który, gdy znalazł jedną prowadzoną perłę, odszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Panie Jezu, dziękuję Ci też, Panie, za to, że Ty pozyskałeś serce moje, Panie, i to, Panie, zdobywasz dusze, Panie, tych, którzy chcą Ciebie szukać, którzy chcą się Tobie podobać, Panie, i sprawiasz w swojej łasce i dobroci, że, e, Panie, to Królestwo Boże, Panie, te, Twoje plany, Panie, są takie piękne, pociągające i możemy, Panie, dzisiaj radować się tym, Panie, wywyższać Cię za to, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że sprawiasz, że serce moje, Panie, nasze radują się na te prawdy, które czytamy w Twoim słowie, Panie. W Twojej łasce, Panie, jest to wszystko, że, że, słowo, że słowo Twoje, Panie, pociąga nas i, i raduje. Panie, wywyższą Twoje imię. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje wybawienie. Amen. Amen w końcu wszyscy bądźcie jednomyślni. Współczujący, miłujący braci, miłosierni, pokornik, nie odpłacajcie złem za złą, ani owerdą za owerdą. Przeciwnie błogosławcie. Po to bowiem zostaliście powołani, by odziedziczyć błogosławieństwo. Kto chce miałać życie i użyć szczęśliwe dni, niech powścienie swój język od zła i walby od słów Niech odstąpi od zła i niech, niech czyni co dobre. Niech szuka pokoju i niech dąży do niego. Bo oczy Pana nad sprawiedliwymi, a jego uszy przy ich modlitwie. A oblicze Pana nad wprost <coughs> niezrozumiałe. To Wam coś złego uczyni, jeśli gonili będziecie w tym, co dobre. A choćbyście doznawali cierpienia dla sprawiedliwości, to wy sobie nie jesteście. Nie lokajcie się ich i nie dajcie się zaniepokoić. Chrystusa jako Pana święcił w sercach swoich, zawsze gotowi do obrony. Wobec każdego, kto domagać się będzie pod Was w na powodującej własna Święty Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo, że dałeś nam samym siebie. Panie Panie, i tą miłość dałeś nasze serca przez swego ducha. Także my możemy miłować, innych możemy miłować. Ciebie, Panie. Bo no, gdybyś, Panie, nie dał nam tej miłości, nie moglibyśmy nic uczynić. Panie, dziękujemy Ci za to, żeś mi zostawił się ślad, że ale żeś tam z kościół, jako swoje ciało, którym możemy wzywać tego świętego i innego, Panie, być. Tym świętym kapłaństwem, który Ty Panie pobłogosławiłeś, odkupiłeś swoją drogocenną chwilę. Ty Panie jesteś tym, do którego przychodzimy, jesteś tym, przy którym pękamy. Panie, w naszym sercach jesteś święty, tylko Ty Panie jesteś święty. Amen. Amen. Amen. Ty jesteś, Panie, jedynym źródłem życia. I jak nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących według działania, to ten Jego siły, której dokazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go zmartwychw, i posadził po swojej prawicy w okręgach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, które można wymienić, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystkim, głową zgromadzenia, ono jest Jego ciałem pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Amen. Amen. Amen. w głębi naszych serc tej pracy, którą tylko Ty możesz dokonać W mocy Twojego świętego Ducha Niechaj Tobie opłynę. Cześć i chwała i Amen Usiądź Otwórzmy List do Filipian, czwarty rozdział. Czytajmy od 10 do dziewiętnastego wiersza. Apostoł Paweł pisze do Filipian Wielce ucieszyłem się w Panu, że jak niegdyś, tak teraz rozkwitła wasza troska o mnie. Myśleliście już o tym, jednak nie mieliście ku temu sposobności. Mówię to nie z powodu niedostatku, bo nauczyłem się być zadowolony z tego, co mam, albo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć. Albo dosłownie umiem być w niskim położeniu. Umiem i obfitować. Umiem żyć w dostatku. Wszędzie i we wszystkim jestem wtajemniczony. Czyli jestem gotowy na każdą sytuację. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Tutaj dosłownie używa takiego terminu Poznałem sekret, poznałem tajemnicę bycia zadowolonym w każdej sytuacji. Umiem być nasycony i umiem głodować. Umiem obfitować i umiem żyć czy być w niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, który mnie napełnia mocą, w Chrystusie. Jednak dobrze uczyniliście, stając się współuczestnikami mojego ucisku, albo mojego utrapienia, mojej udręki. A wiecie, wy Filipianie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór, nie stał się wspólnikiem w dawaniu i przyjmowaniu albo dosłownie yy, wspólnikiem na rachunku rozchodu i przychodu mówi tylko wy jedyni bo i do Tesalonik raz i drugi posyłaliście mi na moje potrzeby nie żebym pragnął daru ale pragnę plonu który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Mówi, pragnę owocu dosłownie rosnącego na waszym rachunku. Odebrałem wszystko i mam obfitość, mam wręcz nadmiar, więcej niż mi potrzeba. Jestem zaopatrzony. Biorąc od Epafrodyta to, co posłaliście, tę wonność kadzidła, ofiarę godną przyjęcia i bardzo podobającą się Bogu. A mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. Ostatnio zaczęliśmy rozważać ten fragment i z lotu ptaka można powiedzieć, że mamy tutaj sześć kluczowych elementów związanych z chrześcijańskim dawaniem i przyjmowaniem. Wdzięczność, zadowolenie, współuczestnictwo, owocność, uwielbienie i zaopatrzenie. I widzieliśmy, jak Paweł w pierwszych wierszach tego fragmentu wyraża stosowną wdzięczność za pomoc, jakiej doświadczył, ze strony hojnych Filipian. Wdzięczność, którą przede wszystkim kieruje do Boga, nie do Filipian. Chociaż w ich obecności, tak żeby słyszeli, że jest wdzięczny za nich Bogu. Po drugie, widzimy, że Paweł nauczył się zadowolenia we wszelkich życiowych okolicznościach. Poprzez wiele doświadczeń, które Paweł przeszedł, nauczył się, że Chrystus wystarczy. Że On nie zawodzi i jeśli mamy Jego, to mamy wszystko, czego naprawdę potrzebujemy. I to jest, nazywa wielki sekret, to znaczy coś Czego wielu nie wie, czego wielu nie rozumie, czego wielu przez to nie doświadcza Ale on poznał ten sekret Nauczył się zadowolenia podążając za Jezusem Nauczył się tego, co naprawdę jest ważne, co liczy się w życiu Na czym zasadza się, na czym opiera się życie i ostatnio zakończyliśmy nasze rozważanie tego fragmentu, mówiąc, że i my winniśmy uczyć się tego zadowolenia. To nie jest coś, co nagle się pojawi w naszym życiu w wyniku jakiegoś wielkiego duchowego przeżycia, ale tak jak Paweł musiał się tego nauczyć, musiał poznać ten sekret w doświadczeniach, różnych doświadczeniach tak i my musimy się uczyć zadowolenia zarówno w dostatku, jak i w niedostatkach. Musimy się uczyć w codziennym zmaganiu, że Chrystus jest wystarczający. I to, można powiedzieć, wiąże się z koniecznością przechodzenia każdego z nas przez lekcje niedostatku, jak i obfitości. Jedna i druga lekcja jest nam potrzebna. Obie te lekcje wymagają przechodzenia różnych sprawdzianów. W szkole dostatku Zostajemy poddani próbie zachłanności. Kiedy mamy dosyć, a nawet więcej, w naszych sercach pojawia się pokusa zachłanności. Natomiast posiadanie nawet wielkiego majątku nie jest żadną gwarancją zadowolenia wielu bogatych ludzi, żyje z ciągłym, niezaspokojonym pragnieniem posiadania jeszcze więcej. Salomon w Księdze Kaznodziei napisał takie słowa. Ten, kto kocha pieniądze, nigdy nie będzie zadowolony z pieniędzy. A kto kocha bogactwo, nigdy nie nie będzie zadowolony ze swoich dochodów. Apostoł Paweł, pouczając Tymoteusza, swojego ucznia w Chrystusie, mówi do niego: Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, liczne,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 i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Dlatego w dalszej części tego listu do Tymoteusza, w szóstym rozdziale, mówi bogatym, bogatym obecnego wieku, czyli tym, którzy są dzisiaj, teraz w posiadaniu wielkich dóbr. I jeśli myślimy, że my się do nich nie zaliczamy, to jesteśmy w wielkim błędzie. Bo w tamtym czasie, kiedy Paweł to pisał, większość ludzi żyła z dnia na dzień, nie miała nic odłożonego. Żyli z dnia na dzień i nie wiedzieli, czy jutro będą mieli co jeść. A jeśli ktoś miał lodówkę, wiecie, że nie mieli wtedy lodówek, ale jeśli ktoś miał spiżarnię, tak jak my dzisiaj mamy lodówki, czy mamy inne rzeczy, wypełnione jedzeniem, to był uważany za bogacza. Jeśli ktoś miał dochody regularne, to był bogaty. Więc my czasami, wiecie, patrzymy na bogatą Amerykę, na jakieś inne kraje, Niemcy, którym się lepiej powodzi i my się czujemy ciągle biedni. Porównując się z ludźmi, wśród których Paweł się poruszał, z którymi miał społeczność, gdyby dzisiaj trafił do naszych domów i zobaczył jaki tam jest wypas to powiedziałby wy lepiej niż królowie w tamtych czasach żyjecie w moich czasach, pawłowych czasach przecież oni nie mieli takich wygodnych łóżek jakie my mamy nie mieli takich wystrojów często domów, które my mamy i takiego sprzętu, toalety elegancko naciskasz, woda leci ciepła woda w kranie Pff, oni nie znali takich wygód królowie Luksusu, który dla nas jest powszedni. A więc słuchajmy tych słów i weźmy je sobie do serca. Bogatym obecnego wieku nakazuj nie prosi ich, ale nakazuj im jeżeli masz w Zboże, mówi, wierzących bogaczy to nakazuj im, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko. Niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. Paweł w tych fragmentach pokazuje nam pokusy arogancji, niewłaściwego zaufania, położenia zaufania, nie tam, gdzie powinno być położone, niewłaściwego korzystania z hojnych darów, którymi Bóg nas obdarza, nieczynienia dobrych uczynków, skąpstwa, dokonywania złych inwestycji i prowadzenia pustego życia. To jest szkoła dostatku. A co z szkołą ubóstwa? Ta szkoła oczywiście też wystawia nas na różne próby. Ubodzy też są poddawani próbie chciwości, Ubodzy nie są odporni na chciwość. Chciwość kusi ubogich do grzechu w celu wzbogadzenia się przez kłamstwo, manipulacje, kradzież czy inne bezprawne drogi. Biedni często zazdroszczą swoim bliźnim, nawet jeśli oni także są biedni, jeśli mają troszkę więcej niż oni. Potrafią zazdrościć. Ktoś, kto mieszka w chacie z gliny, może zazdrościć sąsiadowi, który ma blaszany dach. Chciwość nie znika, gdy ktoś staje się bogaty czy biedny, ponieważ jest to problem serca. Bogaci są kuszeni, by zaprzeć się Boga, a biedni są kuszeni, by kraść, aby się szybko wzbogacić. W Księdze Przypowieści w XX rozdziale znajdujemy taką modlitwę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi ich za życia. Marność i kłamliwe słowa oddal ode mnie i nie dawaj mi ubóstwa i nie dawaj mi bogactwa. Karm mnie moją porcją chleba, czyli taką, jaką Ty, Boże, dla mnie wyznaczasz. Abym będąc syty, nie zobojętniał i nie powiedział, kim jest Pan, kim jest Jachwa. Albo, abym będąc biedny, nie zaczął kraść i w ten sposób nie znieważył imienia mojego Boga. To jest, są słowa modlitwy, warte rozważenia. Zawierają mądrość, która mówi, jak ważne jest zadowolenie z tego chleba, który Bóg mi wyznacza w życiu. Jak ważne jest to, żeby mieć w sercu satysfakcję, z tego, co Bóg mi przeznacza, a nie z tego, czego pożąda moje przewrotne serce. Jak ważne jest, byśmy wiedzieli, co naprawdę jest w życiu ważne i kto jest tak naprawdę ważny. Widzimy w tym fragmencie z listu do Filipian, z tego, co Paweł mówi, że zadowolenie w jego życiu wypływało z jego jedności z Chrystusem, i polegania całkowicie na nim tylko. Paweł wyjaśnia nam tutaj tajemnicę, sekret swojego zadowolenia. Pokazuje nam, że to zadowolenie jest możliwe tylko w bliskiej relacji i całkowitym poleganiu na Panu Jezusie Chrystusie. Paweł mówi: wszystko mogę. W tym, który mnie wzmacnia. Oczywiście ten wiersz jest jednym z najczęściej cytowanych wierszy z Biblii, ale niestety jednym z najbardziej błędnie interpretowanych wierszy. Paweł w tych, w tych słowach nie formułuje uniwersalnego, wszechstronnego stwierdzenia. A więc nie mówi, że może zrobić wszystko, co tylko chce, w absolutnym tego słowa znaczeniu. Czy, czy pamiętacie, skąd Paweł pisze ten list? Pisze go z więzienia. A więc nie mówi teraz, wszystko mogę w Chrystusie, mogę rozerwać wszystkie łańcuchy, powalić na ziemię wszystkich strażników więziennych, kopnąć w drzwi i wyjść z więzienia. Bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. No, nie mówi czegoś takiego. Niektórzy super, hiperwierzący myślą, że można cytować wyrwane z kontekstu wersety biblijne i dokonywać nadprzyrodzonych czynów. Jeśli wyjdę tutaj przed zbór i zacytuję, Filipian 4,13 Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia i spróbuję wskoczyć na tamten dach. Myślicie, że to mi się uda? Jeśli będę miał silną wiarę w to, co mówię. Niektórzy tak myślą, że jak masz silną wiarę, taką silną, że wszystko mogę Aaaa! i skoczę na 5 metrów do góry. Chłopie, jeśli tak myślisz, to spróbuj. I jak ci się to nie uda, jak się rozbijesz łeb o ścianę, to, to nie jest problem z twoją niewiarą. To jest problem z twoimi możliwościami danymi ci przez Boga, których nie przeskoczysz. Choćbyś nie wiadomo, jak głośno cytował Filipian 4,13. Możesz sobie cytować. Jeśli pójdę tutaj za ścianę tam na siłownię i powiem, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia i 500-kilową sztangę złapię. Myślicie, że ją dźwignę do góry? Ja 50-kilowej już nie dźwignę. A co dopiero 500-kilową? I mogę zacytować ten wiersz. A wielu chrześcijan myśli, że w każdym kontekście sobie zacytuję, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie i wszystko wydaje mi się, że mogą zrobić. Nie. Nie możesz. Zapomnij o takim traktowaniu Słowa Bożego. To są czary. To jest po prostu jakaś forma okultyzmu. Musimy sobie to jasno powiedzieć. Biblia nie jest od tego, żeby wyrywać se wersety, które nam się podobają i cytować w jakimkolwiek kontekście. Wyrażenie wszystko musi być rozumiane i regulowane przez kontekst, w którym Paweł wypowiada to stwierdzenie. A kontekst dotyczy zadowolenia we wszystkich okolicznościach, niezależnie od okoliczności. Taki jest kontekst. Czyli Paweł mówi: Wszystko mogę znieść, najgorsze rzeczy mogę znieść, jakie przyjdą na mnie w Chrystusie, bo On mnie wzmacniał, bo On mi daje siłę, żeby to wszystko znieść i więcej nie tylko to znieść, ale się radować, być zadowolonym z tego, co Bóg zrządza w moim życiu. O tym Paweł mówi. Więc przestańmy, jeśli to robimy, cytować ten wiersz w każdym życiowym kontekście. Ten wiersz jest napisany w niektórych siłowniach na suficie. Jacyś pobożni ludzie w swojej chrześcijańskiej głupocie piszą takie rzeczy na sufitach i dźwigają sztangi i mówią, wszystko, wszystko, ale dam radę. Niektórzy se piszą go gdzieś tam na lustrach i idą do pracy i wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Odniosę dzisiaj sukces, pozyskam nowych klientów, A, wszystko mogę, wszystko, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Przeróżne, dziwne chrześcijańskie świadectwa potem opowiadają, jak to wypowiadali rano i potem taki sukces w pracy, ale Pan Bóg się okazał wierny, wielkie świadectwa. Ostatnio słuchałem takiego jednego warszawskiego kaznodziei który mówi do tych wierzących swoich, naciągając ich, żeby dawali ile tylko wlezie do zboru, oczywiście na jego służbę wielką. I mówi, będziecie helikopterami przylatywali do zboru. Musimy już budować tu lotnisko dla waszych helikopterów. Tak wam Pan będzie błogosławił. O. Natomiast Paweł nie mówi o niczym takim. Ani sam nie latał helikopterem, Często na piechotę chodził, setki kilometrów, nawet na osła nie wydawał pieniędzy. Często podróżował, ogromne odległości. I czytamy, że szedł, nie czytamy, że jechał, nikt go w lektyce nie nosił, tylko szedł. I jego współtowarzysze szli przez góry, przez chaszcze, przez niebezpieczne pustynie. Mówi, wszędzie w niebezpieczeństwie, wszędzie w niebezpieczeństwach. Na wodzie, mówi, na pustyniach, gdziekolwiek byli. A czemu on nie był taki jak dzisiejsi wielcy wierzący, którzy wszystko mogą i twierdzą, że wystarczy, że tylko wyznają z wiarą te wiersze i doświadczają tego. Jakoś tego nie widzę ani w ich życiu, ani w życiu tych, których zwodzą w wielkich liczbach. Paweł tutaj mówi o sekrecie wystarczalności Chrystusa i o tym, że On nas we wszystkim wzmacnia, we wszystkim uzdalnia nas do zadowolenia w Nim. Paweł poznał tajemnicę, ponieważ nauczył się skupiać w swoim życiu na swoim Zbawicielu. On w ogóle nie jest zaabsorbowany swoją sytuacją. Jeśli czytacie jego listy więzienne, jak list do Filipian, list do Kolosan, to widzimy, że on tylko wzmiankuje w tych listach o swoich więzach. On się nie rozpisuje o swojej sytuacji, nie próbuje wzbudzić poczucia jakiegoś jakiejś żalu, czy, czy żałości nad nim w swoich czytelnikach, do których pisze, Jedynie mówi o tych więzach w kontekście tego, co Bóg czyni przez te więzy. Jak Bóg się uwielbia w Jego cierpieniu, w Jego doświadczeniu. On nie jest zaabsorbowany swoją sytuacją i swoim położeniem. Widzimy, że Jego serce jest pochłonięte Jezusem i chwałą Jezusa i tym, żeby ludzie poznali Jezusa. Tu jest Jego serce. To jest Jego tajemnica. Kiedy skupiamy się na Jezusie, tylko wtedy możemy być naprawdę zadowoleni. Albo skupiamy się na Jezusie, albo popadamy w niezadowolenie, w narzekanie, w oszustwo, nieufność lub chciwość. Tajemnica, którą Paweł poznał, i którą tutaj nam w kilku słowach wyjawia, jest skupienie się na Jezusie w codziennym, bliskim kontakcie z Nim. Wtedy znajdujemy w Nim siłę, by wszystkiemu stawić czoła. Ci, którzy dzięki Chrystusowi są zadowoleni, to ci, którzy nauczyli się poprzestawać na tym, co On daje. W tym wcześniej cytowanym fragmencie z listu do Tymoteusza Paweł pisze do niego, jeśli mamy co jeść, jeśli mamy pożywienie i jeśli mamy w co się ubrać, to powinniśmy być zadowoleni. Pierwszy Tymoteusza 6:8. Jeśli mamy co jeść, i mamy się w co ubrać, to powinniśmy być zadowoleni. A co, jeśli nie mamy co zjeść i nie mamy się w co ubrać? Paweł też takie miał doświadczenia. I co? Powiedział, nauczyłem się być zadowolony, nawet bez tego. Więc innych wzywa do tego, żeby byli chociaż zadowoleni z tego, co mają, a sam pokazuje, że nawet można pójść dalej i być zadowolony, kiedy się nie ma tego, co jest potrzebne nawet do życia. To jest siła to jest, wtedy możemy powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, jeśli dojdziemy do takiego miejsca. I tu nie chodzi o to, żeby to wyznawać, chodzi o to, żeby tak żyć i żeby móc takie świadectwo złożyć, jak Paweł składał, bo on tutaj nie, nie, nie robi czegoś takiego, jak dzisiaj ludzie robią w kościołach, że powtarzają jakieś słowa, myśląc, że te słowa wywołają jakiś skutek. To zupełnie odwrotnie. On doświadczył mocy Chrystusa w swoim życiu i teraz o tym wprawdzie mówi. Człowiek, który jest chory i mówi, jestem zdrowy, bo Chrystus umarł za mnie na krzyżu, kłamie. To nie jest żadne pozytywne wyznawanie, choć tak się nazywa, to jest kłamstwo. Jest chory, a mówi, że go Bóg uzdrowił i twierdzi, że już nie jest chory. To tylko symptomy. To tylko takie... To, to tego nie ma. Ja wyznaję, że tego nie ma. Ktoś, kto nie ma pieniędzy i mówi mój portfel jest pełny, moja karta kredytowa jest pełna. Też widziałem takich, takich, takich dzisiaj nauczycieli w Polsce. To oni kłamią. I powtarzaniem, że ich portfel jest pełny i że ich karty kredytowe są pełne, robią z siebie i z Boga jakieś szaleństwo. To Paweł apostoł czegoś takiego nie robił. Gdzie znajdujemy jego tego typu wyznawania, które miałyby zmienić jego rzeczywistość? Kiedy czytamy jego słowa, tak jak tutaj w, tych, w tym liście, to on mówi o tym, co jest rzeczywistością, a nie, co ma się stać rzeczywistością przez jego wyznawanie. I kochani, oby Bóg nas zachował, albo uleczył tych z nas, którzy zostali skażeni Tą kościelną propagandą sukcesu i, i mocy naszego wyznania. Całe życiowe doświadczenie apostoła Pawła uczy nas, że zadowoleni chrześcijanie nie traktują swojego doczesnego życia na tym świecie jako czegoś trwałego, czegoś, co jest istotą naszego tutaj bycia. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest życie w Chrystusie. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I znowu, to jest świadectwo Pawła, to nie jest jego pozytywne wyznanie, żeby tak się stało. Nie, to jest Jego świadectwo, On może powiedzieć, z Chrystusem jestem ukrzyżowany i to jest prawda Jego życia, On umarł dla tego świata, z Chrystusem mówi, jestem ukrzyżowany i żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, to jest chwalebne świadectwo, dałby Bóg, żeby każdy z nas mógł takie świadectwo składać. To, że znamy ten wiersz i powtarzamy go, to nie jest równoznaczne ze świadectwem naszego życia. Autor listu do hebrajczyków mówi, wasze życie powinno być wolne od miłości do pieniędzy. Bądź zadowolony z tego, co masz, ponieważ On sam powiedział, Bóg powiedział, Nigdy Cię nie opuszczę, ani Cię nie porzucę, Hebrajczyków 13:5. Bądź zadowolony z tego, co masz. Czy Bóg Cię kiedyś zostawił, opuścił Cię? Czemu się boisz? Czemu się lękasz? Pan Jezus mówi: Nie bądźcie jak puganie, jak ludzie, którzy nie znają Boga, którzy ciągle się martwią, co będą jeść, w co się będą ubierać. Sam Bóg obiecał, nigdy Cię nie opuszczę ani Cię nie porzuca. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, jeśli prawdziwie do Niego nalegasz, skąd ten strach w Twoim sercu? Czy nie znasz Ojca w niebie, który się o Ciebie troszczy? Który wie, czego potrzebujesz i da Ci to wszystko, czego uzna, że rzeczywiście potrzebujesz. Czy kochamy pieniądze? czy kochamy naszego Pana i Boga wiecie, że Jezus mówi nie da się tych dwóch miłości pogodzić nie możesz kochać Boga i kochać mamonę nie da się ci, którzy próbują tego a wielu próbuje okazują się wielkimi obłudnikami Jezus mówi gdyż jednego będziesz miłował a drugim będziesz gardził i zawsze to jest mamona zawsze mamona wygrywa jeżeli ktoś chce kochać Boga i mamonę, mamona zawsze wygra. Musimy sobie to jasno powiedzieć. Jakub pisze, jeżeli chcecie kochać ten świat, jeżeli chcecie być przyjaciółmi tego świata, to wiedzcie, że stajecie się nieprzyjaciółmi Boga. Nie możesz być przyjacielem Boga i przyjacielem tego świata. Możesz się łudzić, możesz słuchać takich kaznodziei, którzy takie coś dzisiaj proponują. Ale to jest niebiblijna nauka. To przeczy prawdziwej pobożności. Czy wierzymy w Bożą opatrzność i polegamy na Bożych, suwerennych decyzjach co do naszego życia? Czy też myślimy, że wszystko jest dziełem przypadku, zrządzeniem ślepego losu, i dlatego musimy się ciągle zabezpieczać i martwić, i troszczyć, i wszystko właściwie jest w naszych rękach. I jak coś nie idzie po naszej myśli, no to żeśmy coś przegapili, gdzieś tam czegoś nie dopatrzyliśmy i tak dalej. Oczywiście z pewnością wiele rzeczy w naszym życiu zależy od nas, ale jeszcze więcej, daleko więcej zależy od Boga. Nie możemy o tym zapominać. Jeśli nie nauczymy się polegać na Bogu, ufać Bogu, żyć w zależności od Boga i nie nauczymy się wdzięcznej akceptacji Jego zrządzeń, będziemy wiecznie sfrustrowani, niezadowoleni i w końcu zgorzkniali. Ponieważ wiele Bożych zrządzeń co do naszego życia jest nie po naszej myśli. Boże drogi to nie są nasze drogi i Jego myśli to nie są nasze myśli. Ale tak jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wysoko są Jego myśli ponad naszymi. Więc albo Mu zaufamy i poddamy się pod Jego mocną rękę i będziemy Go wielbić zawsze we wszystkim i dziękować Mu we wszystkim, albo będziemy ciągle wierzgać, będziemy ciągle mówić, Panie Boże, czemu to, czemu tamto, dlaczego, czemu ja... Musimy dojść do miejsca, w którym dałby Bóg, żebyśmy doszli do takich miejsc, w których... Będziemy znowu z wiarą, z przekonaniem w sercu mówili Twoja wola, nie moja. I będziemy wiedzieli, że to jest lepsze niż moja wola. Tak długo jak myślimy, że nasza wola jest lepsza, że nasza wola jest właściwa, nie umarliśmy z Chrystusem. Ponieważ Chrystus właśnie takie słowa wypowiedział. Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja. Syn Boży stał w takim miejscu i to zostało zapisane dla naszego pouczenia. I przeklęci ci wszyscy w Kościele, którzy dzisiaj mówią, że kto się tak modli, twoja wola, nie moja, jest, jest zwiedziony. Przeklęci. Paweł mówi, przeklęty, kto, kto głosi inną Ewangelię. To jest część Ewangelii w których Jezus Chrystus pokazuje nam, że nie szukamy swojej woli, ale szukamy Jego woli w naszym życiu, Jego chwały, Jego królestwa. Dzisiaj wielu ludzi stawia siebie na piedestale i mówi, moja wola, moje pragnienie, moje cele, moje życie. I teraz gdzie jest Bóg? Gdzie jest ten Bóg, co obiecał mi dawać to, tamto, siamto, wamto. Zobaczcie, jak to odmienne od tej mentalności, którą tutaj Paweł prezentuje, nie tylko tutaj, jego życie. Apostoł Paweł ufał Jezusowi do tego stopnia, że bez względu na własne preferencje i odczucia w jakiejkolwiek sytuacji, w jakichkolwiek znajdywał się okolicznościach, on wszędzie widział nad sobą rękę swojego wszechmogącego Pana, który we wszystkim działał ku dobremu w Jego życiu. Czy wierzymy w to? Że Bóg działa w naszym życiu ku dobremu. Wiecie, kiedy w to wierzymy? Kiedy miłujemy Boga. Bo tam Paweł dodaje, tak? Nie w życiu wszystkich, ale mówi w dla tych, którzy Go miłują. Tak, On działa ku dobremu we wszystkim dla tych, którzy Go miłują. Ale jeśli Ty miłujesz siebie ponad wszystko, to nie jest dla Ciebie obietnica. I Bóg nie działa we wszystkim ku dobremu w Twoim życiu. Wiele rzeczy ściągasz na siebie złych. I potem nie obwiniaj za to Boga. Możesz obwiniać swoją niewiarę i brak miłości do Boga. I z tego trzeba pokutować i szukać przemiany serc. Przejdźmy do następnego tutaj kroku, a mianowicie do wspólnoty w Ewangelii, którą Paweł miał z Filipianami, a Filipianie z Pawłem. Paweł mówi, ja umiem żyć w dostatku i umiem radzić sobie, kiedy nie mam nic, ale mówi, jednak dobrze uczyniliście, Paweł nie chce, żeby teraz oni odebrali wrażenie, wiecie, oni tam ze swojej biedy, bo oni byli w biedzie, o tym mówi nam list do Koryntian, że w Macedonii była bieda, więc oni z tej swojej biedy uciułali co mogli, żeby wesprzeć Pawła i teraz Paweł mówi, wiecie, ja tak naprawdę to niczego nie potrzebuję, tak naprawdę to ja jestem zadowolony w każdej sytuacji, no przysłaliście mi ten dar, ale ja bez tego daru też bym se poradził. Paweł tego nie chce powiedzieć. On nie chce ich urazić. Nie chce teraz powiedzieć, że mówiąc, że wszystko mogę w Chrystusie, że potrafię w niedostatku żyć, nie mówi, że nie musieliście przysyłać tego daru. Nie. Paweł dziękuję im, że przysłali mu ten dar, ale nie dlatego, że jemu zależało na zaspokojeniu jego potrzeb przez Filipian. Absolutnie tak nie myśli. On wie, że jego potrzeby są zaspokojone w... W odpowiedni sposób przez Boga, również za pośrednictwem Filipian, ale on wie, że to w Bogu jest jego zaopatrzenie i że to Bóg jak trzeba, to w cudowny sposób, jeśli zechce, to go zaspokoi. Więc Paweł mówi jednak, to że przysłaliście, to mówi dobrze, uczy, dobrze uczyniliście, stając się w ten sposób współuczestnikami mojego utrapienia, mojego, mojej udręki, tu używa takiego silnego słowa że Paweł nie jest w przyjemnym położeniu, jest w udręce, jest w ucisku, jest w utrapieniu. I mówi, ten wasz dar jest współudziałem w mojej udręce, czyli ja cierpię, ale wy też musieliście coś sobie odmówić, musieliście z czegoś siebie ograbić, bo nawet jak pisze do Koryntian, to wręcz nazywa ich składkę na niego, mówi, obrabowaniem ich. Paweł się czuł, jakby ich rabował. On tam był i widział ich biedę i kiedy oni mu przysyłali pieniądze i wspierali jego służbę, jego działalność, to on wręcz czuł się, jakby ich obrabowywał. Bo wiedział, jak ci oni są biedni, a jednak chcieli pomagać. Wręcz dopraszali się usilnie, jak Paweł pisze w liście do Koryntian, żeby wspierać ubogich w Jerozolimie, czy też, jak widzimy, wspierać jego służbę. I więc mówi, dobrze uczyniliście, staliście się współuczestnikami mojego utrapienia, mojego cierpienia. I dalej, zobaczcie, daje że oni byli jedynym zborem, który na początku jego służby był wspólnikiem, jak ich nazywa, na rachunku rozchodu i przychodu. Tylko oni. A więc z tych wierszy, Wyraźnie wyłania się empatia i autentyczność Filipian, prawdziwość ich wiary. Oni okazali praktyczną życzliwość Pawłowi i udzielili mu materialnego wsparcia, uczestnicząc w ten sposób w trudach służby ich umiłowanego apostoła. Oni nie tylko mówili, że go kochają ale wyrazili do Niego tę miłość. Musieli siebie czegoś pozbawić i w jakiś sposób sami cierpieć niedostatek, żeby złagodzić Jego niedostatek. Ich życzliwość wykraczała poza sentyment i dobre życzenia. To nic nie kosztuje. My dzisiaj możemy oglądać, wiecie, obrazy cierpiących, głodujących dzieci, ludzi w dramatycznych położeniach i często kończymy na sentymencie i chwilowym wzruszeniu. Często nawet się nie pomodlimy za tymi ludźmi. Nie przyjdzie nam do głowy, żeby pamiętać o nich w naszych modlitwach czy też, jeżeli mamy jakikolwiek sposób, możliwość wesprzeć ich, czymś się z nimi podzielić w jakiś sposób ich wesprzeć. To jest tragiczne. Jeśli miłość Kościoła dzisiaj polega na wzruszeniu się przez chwilę, a obawiam się, że w wielu sercach nic więcej się nie dzieje. Oni byli rzeczywistymi współuczestnikami misji Pawła, udzielając mu Wsparcia, konkretnego, materialnego wsparcia. I to ukazuje nam nierozerwalny związek między finansowym wsparciem głoszenia Ewangelii, a współudziałem w tym właśnie dziele. I tutaj, oczywiście, jest to niebezpieczny grunt, ponieważ wielu ludzi wtedy i dzisiaj wykorzystuje tą naszą chrześcijańską potrzebę i, i obowiązek i pragnienie uczestnictwa w dziele Królestwa Bożego, ale często ci ludzie, którzy dzisiaj wyciągają do nas ręce, tak naprawdę są zainteresowani własną pensją i własnym życiem z tego, co robią dla Chrystusa. Nie wszyscy, chwała Bogu, nie wszyscy, ale tak jak wtedy, tak i dzisiaj, wielu ludzi myśli, że można z pobożności ciągnąć zyski, czy dosłownie Paweł mówi brudne zyski. Wielu ludzi manipuluje i wykorzystuje te różne wersety biblijne, które mówią, zachęcają nas do hojności, dodawania, żeby tak naprawdę napychać własne kieszenie. I tutaj musimy w Kościele pilnować żeby do czegoś takiego nie doszło. I musimy być pewni, że tam, gdzie łożymy, te pieniądze idą na to, co łożymy, a nie trafiają do czyjejś kieszeni. Jakaś tam resztka trafia tam, gdzie rzekomo mieliśmy dać. Więc ważne jest, byśmy mądrze dawali. Byśmy upewniali się, co dzieje się z tymi środkami, które tu czy tam przekazujemy. Natomiast... Jest tragiczne, jeśli nie dzielimy się hojnie tym, co Bóg nam łaskawie dał, z tymi, którzy wiernie służą Bogu, którzy są na tej pierwszej linii duchowego frontu. Wtedy nie bierzemy udziału w szerzeniu Ewangelii i budowaniu Bożego Królestwa. Wielu członków współczesnego Kościoła, tego widzialnego Kościoła, bardziej przypomina skoncentrowanych na sobie konsumentów lub klientów Kościoła, niż Bożych współpracowników. Paweł, jak widzimy, nie postrzegał Filipian jako samolubnych konsumentów. Widział w nich współpracowników, którzy czynnie brali udział w jego misyjnych trudach i duchowym boju głoszenia Ewangelii. Mimo, że wielu z nich nie było zamożnych, zyskali chwalebną reputację ofiarnych, hojnych i radosnych darczyńców wspierających tą wczesną chrześcijańską misję ewangelizacji. I w wyniku tej, tego ta relacja Pawła z Filipianami była niezwykle bliska. I on, jak widzimy, kochał ten zbór. Mówi, że od samego początku istnienia tego zboru oni wspierali, jak mogli, czy nawet ponad miarę, jak mówi, jego głoszenie Ewangelii i zakładania nowych zborów. Wiemy, że kiedy oni tego nie robili, bo były takie momenty, że Paweł nie miał środków, to Paweł się brał za robotę, szył namioty, był w stanie utrzymać się, ale wtedy to oczywiście ograniczało możliwości jego głoszenia Ewangelii. Więc kiedy otrzymywał zapomogę, wtedy zostawiał szycie namiotów i na cały etat, że tak powiem, od rana do wieczora. Pracował, trudził się, głosił Ewangelię w skromności. Nie kupował miejsca w najdroższym hotelu, nie wsiadał do najszybszego, najdroższego samolotu, tylko widzimy, że bardzo oszczędnie żył. Bardzo skromnie żył i te środki, które otrzymywał, bardzo ostrożnie wydawał. I to widać w dziejach apostolskich, że tam nie ma ekscesów, jakie dzisiaj często towarzyszą tym wielkim głosicielom, rzekomo Chrystusa. Widzimy, że inne zbory też korzystały, czerpały korzyści, z nauczania Pawła i jego duszpasterskiej opieki, ale niektóre z tych zborów w ogóle nie poczuwało się do obowiązku wspierania go w jego służbie. Do niektórych zborów więc wręcz Paweł mówi, że nawet nie chce ich wsparcia, tak jak do Koryntian, pamiętacie. Mówi, że chlubi się tym, że głosił im Ewangelię za darmo i nie zamierza tego zmieniać. Nie chce od nich pieniędzy, bo widzi, że w ich przypadku to by tylko zepsuło zupełnie ich relacje i byliby ludzie tam w Koryncie, którzy by go posądzali, że dla pieniędzy on głosi. Więc były sytuacje, kiedy Paweł nawet odmawiał i wyraźnie odcinał się od zborów, w których widział cielesność, która tą finansową kwestię by tylko jeszcze bardziej zagęściła ich, ich relacje i zniszczyła te zbory. Natomiast tak jak tutaj w przypadku Filipian i Macedończyków, Widzimy, że Paweł przyjmuje tą, tą pomoc z wdzięcznością, jednocześnie pokazując, że to jest owocem, czy jest to wyrazem ich prawdziwej wiary w Chrystusa, ich prawdziwego współuczestnictwa w tym dziele głoszenia Chrystusa. On był tym apostołem, on został przez Boga wybrany, namaszczony i uzdolniony do takiej służby. Oni wszyscy nie mieli takiego powołania i takich możliwości ale mogli Go wspierać w modlitwie i w materialnym wsparciu. I to robili. I Paweł ich poczytuje jako współpracowników w tym dziele, które wykonuje. Natomiast obawiam się, że i dzisiaj bardzo powszechne jest w Kościele, mówię znowu, w takim widzialnym Kościele. Tak? Nie mówię o tym prawdziwym, duchowym Kościele, tylko mówię w tym, co się nazywa Kościołem. Bardzo powszechne jest takie podejście, do Kościoła, jak do instytucji charytatywnej. Wielu ludzi patrzy na Kościół jako na instytucję charytatywną. Oczekują wsparcia, domagają się zainteresowania, chcą czerpać jakieś korzyści z przynależności do zboru. Natomiast nie widać jakiegoś poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się w zborach, w zborach, w których są nie, nie widać jakiegoś poczucia odpowiedzialności, by nieść pomoc innym, by wspierać, angażować się w Boże dzieło. Tylko jest taka konsumencka postawa, a co tutaj jest dla mnie, co ja mogę stąd wziąć. I niestety widzialny Kościół wtedy i dzisiaj był i jest pełen egoistycznych ludzi, którzy mienią się wierzącymi, ale ich wiara jest skupiona niemal wyłącznie na ich własnych potrzebach i ich własnych oczekiwaniach. I to nawet czasami słychać w modlitwach. Modlą się tylko o siebie. To jest jedna z najbardziej żałosnych chorób Kościoła. oby nas Bóg zachował od takiego serca, od takiego ducha w ciele Chrystusa. Żebyśmy patrzyli na Kościół, na ciało Chrystusa jako coś, co jest dla mnie. Coś, co, z czego ja mam czerpać ciągłą korzyść. Oczywiście jest mnóstwo korzyści z przynależności do zdrowego Kościoła. Ale owocem prawdziwej łączności z głową Kościoła, z Chrystusem, jest ofiarna służba. Jest to, co widzimy w Filipianach. Paweł się tak naprawdę raduje z tego, co widzi w nich jako dzieło Chrystusa. Jak mówi, nie cieszy się tak bardzo z tego, że oni ulżyli jego cierpieniu, ale cieszy się, że ich konto duchowe powiększa się, że ich owoc wiary jest szczery, jest autentyczny, jest prawdziwy. To jest źródłem jego radości. Więc Filipianie mieli zupełnie inną mentalność. Apostoł Paweł radował się ich zrozumieniem duchowego i rozciągającego się na wieczność znaczenia, jakie ma ta służba dawania w Kościele. Zauważcie, jak w 17 wierszu Paweł zastrzega się, że nie chodzi mu przede wszystkim o zaspokajanie jego doczesnych potrzeb. Mówi, nie żebym pragnął daru, ale czego pragnie? Mówi, pragnę owocu, pragnę plonu rosnącego na waszym rachunku. Tego Paweł pragnął i z tego się radował. On jest bardzo ostrożny, jeśli chodzi o to, co mówi, a czego nie mówi. Po omówieniu tego przywileju i odpowiedzialności dawania, Paweł dodaje, nie szukam daru, nie zależy mi na darze, to nie jest to, o co mi chodzi. Paweł chce, aby oni wiedzieli, że jego radość nie wynika z faktu, że otrzymał teraz od nich hojny prezent. To nie jest motyw jego radości, którą się z nimi dzieli. Paweł cieszy się, że na ich rachunku rośnie owoc, rośnie plon. Cieszy się, że Filipianie wydają duchowe owoce i w ten sposób gromadzą skarby na swym niebiańskim kącie. Wieczne bogactwo chwały. Raduje się, ponieważ Filipianie zachowują się jak chrześcijanie, jak naśladowcy Chrystusa. Paweł rozpoczął ten list od modlitwy, w której dziękuję za Filipian i modli się, aby byli napełnieni owocem sprawiedliwości. Jedną z form chrześcijańskiej owocności jest hojne dawanie na dzieło Boże. Według miary którą Bóg nas pobłogosławił. Zauważcie, że w Nowym Testamencie nigdzie nie jest powiedziane, ile mamy dawać. Jest powiedziane, żeby dawać według tego, jak Bóg nas pobłogosławił. I to ochotnie, z radością. Na ile potrafimy dać z radością? Tak, tak tyle tylko mamy dawać. Jeśli zaczynacie boleć, niektórzy mówią, dawaj jak cię nawet boli, dawaj jak, się, jak nawet długi się masz wpakować, dawaj, bo Bóg ci da stokrotnie. Niektórzy w tak, taką mają taką retorykę dawania. Ja nie widzę takiej retoryki w Biblii. Widzę, że nasze dawanie ma być ochotne i ma być radosne. Nieprzymuszone w żaden sposób. To się Bogu podoba. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Radosnego dawcę. Człowieka, który chce dawać, chce wielbić Boga w ten sposób. Jak Paweł tutaj dalej mówi, który chce składać Bogu te wonne ofiary. Tego Bóg szuka i Paweł to widzi w Filipianach, widzi w nich te ochotne, radosne serca, widzi ten owoc sprawiedliwości, o który modli się w ich życiu. I tu musimy się dzisiaj znowu zatrzymać, jak Bóg pozwoli, nie za tydzień, ale za parę tygodni wrócimy do tego tematu i mam nadzieję uda się dokończyć. Pozostałą część, która jest niezwykle istotna w naszym podejściu do całej tej kwestii, ponieważ jest to jedna z takich kwestii w Kościele, kwestia dawania i przyjmowania, która niestety przez wiele nadużyć, przez wiele religijnych manipulacji, przez wiele cielesnego w ogóle myślenia i podejścia do tego tematu sprawia, że dzisiaj niektórzy wręcz boją się o tym mówić. A ci, którzy mówią, często mówią źle. Mówią w sposób, który jest formą manipulacji. I jednego i drugiego musimy się wystrzegać. Biblia ma wiele do powiedzenia w tym temacie, więc nie możemy omijać tego tematu. Ale musimy mówić tak, jak Słowo Boże mówi. Niczego nie dodawać i niczego nie ujmować. I dobrze będzie, jeśli o tym za tydzień porozmawiamy. Także rozważcie to, co było powiedziane i jak Bóg pozwoli, usiądziemy sobie razem i porozmawiajmy o tym, porozmawiajmy o tych sprawach, jak to widzimy w Bożym Słowie. Powstańmy do modlitwy. Panie nasz, Twoje słowo jest światłem na naszych drogach. Ono strzeże nas przed kłamstwem, przed religijną obłudą, przed wymysłami ludzkimi, przed zwodniczymi naukami i praktykami. Dziękujemy, że jest jak czysta woda, która obmywa nas, że jest jak światło, które rozświeca wszelki mrok, wszelką ciemność. Modlimy się, aby te nasze rozważania Twojego Słowa nie pozostały tylko w sferze naszego tutaj chwilowego zatrzymania się przy tych tematach, ale abyś Ty zmieniał nasze serca Abyśmy, tak jak Paweł, byli ludźmi, którzy pokładali w Tobie całko, całą swoją ufność. Abyśmy umieli radować się w Tobie we wszystkim. Abyśmy spolegali na Tobie w każdej sytuacji. I aby ta nasza ufność do Ciebie wypędzała z nas wszelki strach. I napełniała nas tym zadowoleniem i tą radością, której sekret Paweł poznał i którym siedzieli. Daj, Panie, abyśmy i my poznali ten sekret. Daj, aby te lekcje, których uczysz nas w, szko w szkołach dostatku i ubóstwa, czy braków, aby te lekcje wyszły na dobre w naszym życiu. Abyśmy się rozwijali i aby każdy z nas, tak jak dzisiaj tutaj też czytaliśmy na początku, Gromadzili sobie skarb tam, gdzie go złodziej nie ukradnie, gdzie go rdza nie zniszczy, gdzie mól się do niego nie dostanie. Abyśmy byli bogaci w Tobie, abyś Ty był naszym bogactwem, naszą chwałą, naszą chlubą, naszą radością. Abyś był tą perłą w naszym życiu, którą nabywamy. Rezygnując ze wszystkiego, umierając, abyś Ty żył w nas. Prosimy, Panie, daj nam przemyśliwać te rzeczy, badać nasze serca, badać nasze życie, aby podobać się Tobie i wielbić Ciebie. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, bracia, siostry, do modlitwy. Słowo Twoje, które do nas kierujesz, to wydaje się takie proste. Słyszeć, zrozumieć i zastosować. I aby tak było w życiu każdego z nas, że właśnie karmiąc się tym Słowem yy, korzystamy z tego i, i to przynosi owoce w naszym życiu. I o to się modlę dla każdego z nas, żebyśmy czytając, słuchając te słowa, byli nakarmieni i, i przemieniani na obraz Pana Jezusa. Amen. Amen. Doskonale, ale pomagają nam wyrazić naszą wdzięczność, nasze uwielbienie, nasze docenianie tego, co w swej ogromnej, niepojętej dla nas miłości uczyniłeś, stając się człowiekiem. Pan, Panów, Król, Królów, Odwieczny Bóg mocą którego Słowa powstało wszystko, co powstało. Stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas. I prowadząc tak czyste, doskonałe, nieskalane grzechem życie, pozwoliłby grzeszni ludzie, bezbożni ludzie Wydali skazujący wyrok bezpodstawny, by przyjąć tak wiele zniewagi, tak wiele upokorzenia, tak wiele cierpienia, by zapłacić tak wielką cenę, za ludzkie dusze, za nas, którzy byliśmy wrodzy, którzy byliśmy tak bardzo skalani, zniszczeni grzechem. Panie, prosimy, byś pomagał nam mieć w naszych sercach Twój obraz, Krzyżowanego za nas, gotowego w swej miłości zapłacić tak wielką cenę, aby nas wykupić z grzechu, z śmierci, z wiecznego potępienia. Dziękujemy Ci. O Błogosław, prosimy ten chleb, który zgodnie z Twoim nakazem łamiemy i będziemy spożywać, zwiastując Twą śmierć, wyznając naszą wiarę w Ciebie, naszą zależność od Ciebie, naszą. Całkowitą niezdolność, by siebie zbawić. Przyjmij chwałę Pani Jaś, nasz, przyjmij nasze dziękczynienie i błogosław każdego brata, każdą siostrę, każde pragnące Ciebie serca. Myślę o, o tej prawdzie w życiu każdego z nas i modlę się o to, żeby to było rzeczywistością i prawdą w naszym życiu, że mówiąc Panie, jednocześnie myślimy o sobie jako o sługach i, i jesteśmy tymi sługami w naszym codziennym życiu, w naszym oddaniu, w naszym posłuszeństwie, w naszym poleganiu na Tobie. Dzięki za Twoją obecność pośród nas. I co najważniejsze w nas, jeśli nie ma Ciebie w nas, oby to dzisiaj był ten dzień, kiedy Ty zamieszkujesz w sercu i zmieniasz życie człowieka i czynisz go swoim dzieckiem, nowym stworzeniem. Twoje ręce się oddajemy, prosimy, prowadź i działaj. Amen. Amen. Amen. Panie bracia i siostry, ten skromny tutaj stół i to nasze jedzenie z tego chleba i picie z tego kielicha w całej swej prostocie i skromności jest wielką i ważną częścią naszej wspólnoty tutaj. Widzimy, jak Pan Jezus i jak później apostołowie przykładają wielką wagę do powagi uczestnictwa w tym stole. I jak przestrzegają przed lekkomyślnym, bez zrozumienia, czy takim czysto zwyczajowym. Uczestnictwem w tym chlebie i w tym kielichu. Dlatego też za każdym razem czy często prosimy o to, by każdy z nas badał nasze serca. Jak jemy z tego chleba, jak pijemy z tego kielicha. Żeby nikt z nas nie był człowiekiem, który zamiast otrzymać błogosławieństwo Doświadczy Bożego przekleństwa. Doświadczy sądu. W zboże w Koryncie niektórzy tak jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, że się rozchorowali, a niektórzy nawet umarli. Więc Bóg bardzo poważnie traktował tych, którzy w takim duchu lekkomyślności jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, który zwiastuje śmierć pańską. Zachęcam, byśmy jeszcze spędzili chwilę w cichej modlitwie, badając nasze serca, upewniając się, że to nasze wyznanie Jezusa Panem. Nasze wyznanie uczestnictwa w Jego krzyżu jest prawdziwe. I oby Bóg dał nam łaskę robić to we właściwy sposób, bo tutaj mówiąc te słowa wiem, że niektórzy od razu to rozumieją, czy jestem doskonałym człowiekiem, czy prowadzę doskonałe życie, czy postępuję we wszystkim tak, jak Pan Jezus nakazał. To, to nie o tym jest mowa, to jest jakby owocem tego, czy cała moja ufność jest w Chrystusie. To jest istotą. Czy rzeczywiście oddałem i oddaję moje życie pod panowanie Jezusa? Jestem niedoskonałym sługą, popełniam błędy. Nadal się uczę, nadal wzrastam. Ale czy Jezus jest moim Panem? Czy Jego śmierć jest moją całą ufnością na moją sprawiedliwość i poznanie Boga i moją wieczność z Nim? Czy On jest centrum mojego życia? To jest to, nad czym winniśmy myśleć, o co się modlić, rozważać w naszych sercach, upewniać się. Panie, to pomóż nam wejrzeć w nasze serca, w świetle Twojego słowa, w świetle Twojego objawienia, w świetle Twojego dzieła, Wesprzyj nas Twym duchem. Zachowaj nas od religijnej obłudy. Zachowaj nas od pochopności. Zachowaj nas od stwarzania pozorów. Przemawiaj, prosimy do naszych serc. Daj nam patrzeć na Ciebie. Daj nam rozkoszować się Tobą. Pociągaj nas ku Tobie. Rozpalaj nasze serca. Umacniaj naszą wiarę. Uwielbij się w nas. Amen. Zapraszam bracia, siostry do tego stołu. potrzebujemy Ciebie w każdym dniu, w każdej chwili naszego życia, gdziekolwiek jesteśmy przez cały nadchodzący tydzień, będziemy w wielkiej potrzebie Twojej łaski, Twojej pomocy, Twojej mądrości, odwagi, zdolności, by być Twoimi chwalcami, być Twoimi świadkami. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, uzdalnij nas i wyposażaj nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I daj nam łaskę być dobrymi szafarzami tej rozlicznej łaski, której nam udzielasz. Daj nam właściwe patrzenie na siebie samych, na nasze życie. Daj, Panie, byśmy byli wpatrzeni w Ciebie byśmy podążali za Tobą, naśladowali Ciebie. Niechaj Tobie płynie uwielbienie z naszych serc, z naszego życia, z naszych słów. Zachowaj nas od złego, zachowaj nas od grzechu. Daj nam moc prowadzić życie zwycięskie nad grzechem, nad światem, nad porządliwością, nad szatanem, jego zastępami. Bądź uwielbiony w Twoim Kościele, w życiu każdego brata, każdej siostry. Amen. Usiądźmy proszę. Pozdrowienia dla całego zboru ze Staszowa. Ktoś jeszcze może ma jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Bardzo proszę. Patrzę w kalendarz. Za tydzień w kółeczku spotkamy się, żeby porozmawiać o tym, co było w zeszłą niedzielę Dzisiaj o tym naszym zadowoleniu czy niezadowoleniu, w naszym zaufaniu Panu Jezusowi. Jak widzimy to nasze współuczestnictwo w Ewangelii, w tym aspekcie naszego finansowego zaangażowania, jak to praktycznie robimy. I mam nadzieję, że nie zostanę posądzony o to, że tutaj mówię te rzeczy, żeby więcej pieniędzy wpłynęło do zboru, ponieważ dzięki Bogu jest wystarczająco pieniędzy na to, co robimy tutaj i funkcjonujemy i nie brakuje nam pieniędzy, więc jakby rozumiemy, że jest to częścią naszego tutaj rozważania listu do Filipian i chcemy przyjrzeć się temu, temu tematowi jak należy i nie, nie pominąć go milczeniem, ani też no, nie wykorzystać go jako jakąś formę tutaj wymuszania czegokolwiek, tylko chcemy patrzeć na całe słowo i ten temat jest częścią, ważną częścią Bożego Słowa i jakimś wyznacznikiem pewnych kwestii głębszych w naszym życiu. I to nas najbardziej interesuje. Ta, ta, to, co tam jest głęboko w naszych sercach, na ile ufamy Bogu, na ile kochamy Boga, na ile Jego Królestwo jest ważniejsze od naszego Królestwa, na ile wieczność jest ważniejsza od doczesności. Więc to są rzeczy pierwsze, najważniejsze, z których wyrastają te później owoce, takie lub inne. Więc o to się modlę, żeby Bóg dał nam zdolność na te rzeczy patrzeć i o tych rzeczach też rozmawiać. Nie tylko na te zewnętrzne symptomy, które są istotne i coś mówią, ale na źródła. Więc zachęcam Was do modlitwy, do rozmyślania o tym właśnie w, w takim podejściu do tematu i przyjrzeniu się sobie. Jak to, jak to z nami jest, jak to w naszym życiu funkcjonuje i żebyśmy mogli o tym za tydzień porozmawiać. Przypominam, że od 21 do 27 maja, czyli za miesiąc, będą u nas ci goście z Indii, Którzy prowadzą tam sierociniec, oni już teraz się wybierają do Holandii, będą w Holandii przez ten okres do maja, a pod koniec tutaj maja przyjeżdżają do nas na tydzień. I Gdyby ktoś z was chciał ich gościć u siebie, zaprosić na obiad, na kolację, to, to, to dajcie mi znać, żebym ja to jakoś mógł tam w kalendarzu zaplanować ich wizyty. No i będziecie mieli możliwości ich poznać, zapytać, posłuchać, porozmawiać. Oni tutaj będą też w niedzielę 26 maja dzielić się tym, co tam robią, jak służą Bogu. Ja to robiłem już nieraz na podstawie tych zdjęć i filmów, które oni przysyłają i rozmów, które z nimi prowadzę też przez telefon ale tutaj będziecie mogli ich osobiście poznać i posłuchać i zdać pytania, dowiedzieć się czegoś więcej. Więc wtedy też 26 maja byśmy zrobili Agapę. jest w sumie jeszcze trochę czasu do, do tej Agapy. Byłoby super, jakby nam się 19 maja jeszcze udało zrobić Agapę. Mówiłem, że też zapowiadają się różni goście tutaj. 19 maja, to jest tydzień wcześniej, byłoby fajnie, jakbyśmy też mogli wtedy zrobić agapę i z tymi gośćmi, którzy przyjadą tego 19, ale to na razie tylko rzucam jako hasło do rozważenia, bo to wiem, że tydzień po tygodniu może być jakimś tam wyzwaniem, więc może za tydzień o tym porozmawiajmy, jak to widzicie. Dla tych braci, którzy wybierają się na post do Hajnówki, ostatni dzwonek, żeby tam się zapisać, bo tam bracia przygotowują noclegi i, i jakiś tam na końcu, jak zawsze, po poście, posiłek, więc chcieli wiedzieć, ilu braci przyjedzie. Więc jeśli ktoś z Was się wybiera do Hajnówki na post, to dajcie znać. I tylko jeszcze przypomnę, że... że 12 maja, 11 maja jest konferencja Uczeń Jezusa w Skierniewicach, a 19 maja, 18 przepraszam, 18 maja w Toruniu, y, z, Zdrowy Kościół. Także na te dwie też zachęcam tych, którzy mogą się wybrać. Na, na tą drugą jeszcze są miejsca, wiem, że tam się można dopisywać. Na tą pierwszą też za naszym tutaj wstawiennictwem można się jeszcze dostać to tyle ogłoszeń zachęcam kochani do dalszych jeszcze rozmów w społeczności przy stole przy herbatce, kawce widziałem, że dużo ciasta Tam bracia, siostry przynieśli tak nie za dużo wydawało mi się tak dużo w tej kuchni trochę jest także zachęcam jeszcze do społeczności i też duchowych rozmów bracia, siostry, budujących Mam nadzieję, że to nie jest tak, jak czasami słyszę w niektórych zborach. Kończy się nabożeństwo i jakby coś się zmienia i ludzie zaczynają rozmawiać o rzeczach zupełnie z innej bajki. Jakby to, co się działo na nabożeństwie, to, co powinno się dziać w całym tygodniu, kiedy się spotykamy z wierzącymi, nie przekłada się na tematykę tego, o czym rozmawiamy. Nie ma nic złego w powiedzeniu, wiecie, o rzeczach zwykłych, codziennych, że ktoś sobie kupił nowy samochód, czyli coś takiego ważnego się wydarzyło. Ale są rzeczy, które tutaj mamy braci, siostry. I dobrze jest, kiedy tutaj może nie każdy ma odwagę stanąć i powiedzieć świadectwo, że czymś się podzielić, ale możesz usiąść z bratem i siostrą i zbudować brata, siostrę, zapytać, co się u nich dzieje w życiu duchowym. Mam nadzieję, że, że to rozumiemy, wagę tego. To, to, to jest istotna część naszego zgromadzenia, że ze sobą rozmawiamy o Bożych sprawach, o tym, jak żyjemy z Bogiem. Uczmy się tego, jeśli się tego jeszcze nie nauczyliśmy. I, i też rozejrzyjmy się zawsze. Są dzisiaj widzę kilka nowych twarzy, nowych osób. Podejdźcie, przywitajcie się, zapoznajcie się. Ja też to zamierzam zrobić. I, i, I wykorzystajmy dobrze ten czas. Z Panem Bogiem.